To są informacje Polskiego Radia 24. Jedna osoba ranna po przejściu wichur na Pomorzu. Alerty przed silnym wiatrem wydano dla 13 województw. Tragiczny pożar mieszkania w bloku w Szczecinie. Nie żyje jedna osoba. Zamiast Bliskiego Wschodu, południe Europy. Lot zmienia siatkę połączeń. Minęła dziewiąta. Bartosz Teodorowicz. Zapraszamy. Połamane drzewa, zerwane dachy i linie energetyczne to skutki wichur, które od wczorajszego wieczoru przechodzą nad Polską. Straty odnotowano m.in. na Pomorzu i na Kujawach. Jedna osoba została ranna, wiele gospodarstw było pozbawionych prądu.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 Jedna osoba zginęła w pożarze mieszkania w Szczecinie. Do zdarzenia doszło przed północą w bloku przy ulicy 1 Maja. Ogień pojawił się na dziewiątym piętrze. Ponad 40 osób zostało ewakuowanych. U jednej z nich konieczna była reanimacja. Przyczyny pożaru wyjaśniają służbę. Co najmniej dwie osoby zginęły w irańskim ostrzale hajfy, poinformowały izraelskie władze. Jedna z rakiet trafiła w budynek mieszkalny. Syreny rozbrzmiewały w centralnej i północnej części Izraela, także w Jerozolimie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 Między innymi cywilny parking, doszło też do uszkodzenia jednej z sieci wodociągowych Tomasz Sajewicz, Polskie Radio i Rozolima. Zamiast Bliskiego Wschodu, południe Europy, polskie linie lotnicze lotu uruchamiają nowe kierunki podróży wakacyjnych. W planach jest Majorka, Porto i Heraklion, a od kilku dni polski przewoźnik lata do Bologni. Włochy są atrakcyjnym kierunkiem zarówno na wakacje, jak i krótkie podróże, mówi wiceprezes lotu Robert Ludera. Jestem przekonany, że Włochy zawsze charakteryzowały się mnogością atrakcji dla pasażerów i dlatego lot od dłuższego czasu rozwija swoją ofertę. Dzisiaj wykonujemy rejsy już do czterech portów we Włoszech. Oprócz Bolonii jest to Rzym, do którego latamy z Warszawy oraz, oraz z Radomia, Wenecja oraz Mediolan. Mediolan, wkrótce będziemy świętowali 60-lecie ustanowienia tego połączenia. Konflikt na Bliskim Wschodzie spowodował spadek ruchu na polskim niebie o 10%. Na początku wojny USA z Izraela z Iranem, lot zawiesił połączenia do Izraela, Arabii Saudyjskiej i Dubaju. Świętujmy z dyngus z głową. Policja przestrzega, że oblewanie przypadkowych nieznajomych osób może słono kosztować, mówi podkomisarz Katarzyna Cypel-Dąbrowska z komendy w Sosnowcu. Osoby, które biorą udział w tej zabawie, tradycji, muszą wyrażać na to zgodę. Pamiętajmy też o tym, żeby nie rzucać workami w przejeżdżające samochody, ponieważ może to spowodować zdarzenie drogowe, nawet wypadek. W zależności od tego, co dokładnie się wydarzy, taka osoba pokrzywdzona może zgłosić m.in. naruszenie nietykalności, i zniszczenie mienia. A to może skończyć się poważnymi konsekwencjami prawnymi, mandatem, w tym nawet odpowiedzialnością karną. To były informacje polskiego Radia 24. Dziś w wielu regionach kraju przydadzą się parasole. To za sprawą opadów deszczu. Na wschodzie może także zagrzmieć temperaturę od 7 stopni na Suwalszczyźnie i na Podhalu, 10 na Kujawach do 12 w Lubuskiem. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują w pasie od Lubelszczyzny przez Mazowsze po Pomorze Zachodnie i na północ od tej linii. Klimat. W całym kraju oddychamy powietrzem o dobrej lub bardzo dobrej jakości. Obecnie niespełna 33% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej z wiatru. Do 16.00 obowiązują tak zwane zielone godziny. Zalecane jest korzystanie z nadwyżki prądu. Klimat. Poranek w Polskim Radio 24. 9.06. Prawie na zegarach. Witamy się z Państwem raz jeszcze bardzo serdecznie. Przed nami poniedziałek, 6 dzień kwietnia. Poniedziałek wielkanocny, śmigus, dyngus, Więc przesyłamy Państwu najcieplejsze życzenia. No i żeby sucho dzisiaj co do zasady było. Imieniny obchodzą Ada, Adam, Celestyn, Izolda, Sixtus i Wilhelm. Państwu także najlepsze życzenia podwójnie. Mieli jedno zdjęcie domu z gazety i informację, że znajduje się on pod lasem w odległości około 30 km od centrum Poznania. Z mapą w ręku wsiedli do samochodu i ruszyli na poszukiwanie i znaleźli, znaleźli dom i coś jeszcze. Przed państwem reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka znaleźliśmy nasze miejsce. Znalazłam gazetkę pod tytułem Kup Dom i w tej gazetce było jedno zdjęcie tego właśnie domu, a to było wyjątkowe, bo biura nieruchomości w tamtym czasie w zasadzie nie miewały zdjęć. No i o, dobra, obejrzeliśmy to zdjęcie, stwierdziliśmy, że fajnie by było ten dom zobaczyć i zadzwoniłam do biura nieruchomości. Pan był dosyć nieprzyjemny i koniecznie chciał, żebyśmy do niego, do biura przyjechali, ale myśmy nie mieli kompletnie czasu. No to pan powiedział, że on nam, jeżeli nie przyjedziemy, nie podpiszemy papierka, to on nam nie może powiedzieć, gdzie to jest. No to mu powiedziałam, że to w takim razie my sami pojedziemy, spróbujemy poszukać. A on mówi, nie, nie ma takiej możliwości, bo ten dom jest tak usytuowany, że nie znajdziecie go państwo sami. Tam była informacja taka, że dom znajduje się pod lasem. W oddaleniu mniej więcej 30 km od centrum. I było zdjęcie. Właściwie no, cały dom z daleka, z trzema charakterystycznymi kominami przy nim drzewo. Wysoki Świerknie i to była cała informacja. No zrobiliśmy, wzięliśmy mapę Poznania i okolic, krąg 30 kilometrów. Wydru wydrukowaliśmy zdjęcie oczywiście, krąg 30, 30 kilometrów i szukamy w promieniu tych 30 kilometrów, gdzie tutaj są lasy. No I pierwsze co, no to wskazaliśmy sobie, dobra, jedziemy w tym kierunku. Pierwszy raz byłem w tej części w, sto w stosunku do Poznania, w tych okolicach. No i po prostu jedziemy i, i, i wjechaliśmy tutaj w ten obszar, do tej wsi. Jak się skończyła droga ta bitumiczna, to ja już zacząłem tracić nadzieję. Mówię do Ewy, że dajmy sobie spokój, już tutaj nie ma co dalej jechać. Ona mówi, jedź, jedź, jeszcze zobaczymy, jeszcze zobaczymy. Nagle patrzę na to zdjęcie i mówię, ty zobacz, te trzy kominy, to jest ten dom. No i się nam zagotowało od tego momentu. Zobaczyliśmy ten dom przez 15 minut. W zasadzie Joachim tylko sprawdził, czy nie ma jakiejś wilgoci, czy coś. No i stwierdziliśmy, że dobra, ok, to jest pierwszy stary dom, który oglądamy, no to trzeba następne jakieś obejrzeć, żeby mieć porównanie. Ale chyba po godzinie stwierdziliśmy, że kto powiedział, że trzeba oglądać tych następnych 40, czy ileś domów, kiedy nam tutaj wszystko pasuje, że właściwie go chcemy. I w poniedziałek, Daliśmy ogłoszenie o sprzedaży wszystkiego, co mieliśmy. Wszystko, co mieliśmy, to było to mieszkanie, garaż w ciągu garaży, ale, ale nie pod domem i ta działka, na której się zamierzaliśmy budować, ale na której się dom nie zmieścił. To wszystko poszło jak spłatka nasi rodzice, wielu naszych znajomych stukali się po głowie, że my opuszczamy Poznań, mieszkanie wyremontowane, wszystko gotowe, ciepła woda ze ścian i tak dalej, a my idziemy w takie miejsce. Pierwsze to były właśnie schody zrobione, żeby się można było normalnie na górę dostać. Bo tu jest stan remontu. Tu właśnie powstaje pokoik gościnny. Cały parter w rzucie ma 200 metrów. No to tutaj mamy teoretycznie drugie tyle. No jeżeli odłączymy czy odliczymy od tego te skosy, które są już niedostępne, no to 180 będzie mniej więcej metrów tutaj na pewno. Nie? Tu w przeszłości, kiedy to był dom gospodarczy, cała ta przestrzeń była gospodarcza, tutaj było ziarno suszone. Było rozsypywane, rozścielane. było wszędzie ziarno, a gdy na dole była kaplica, przez 10 lat bodajże, to tu z kolei był pokoik, w którym ksiądz mieszkał. I tak kawałek po kawałku, jak mi czas pozwala, no to robię, bo to... To mi sprawia przyjemność po prostu. Dzisiaj jest, teraz jest 20 rok, kiedy tu mieszkamy. Ale w tamtym czasie, o, chciałam pokazać zdjęcia. To, to jest właśnie dom, który... Y, zdjęcie robione chyba w listopadzie, tak jest przystępowaliśmy wtedy do remontu, bo jest zupełnie pusto w koło, są beznadziejne okna, jest dach ze starej dachówki cementowej. Więc zaczęliśmy od tego, że trzeba było wszystkie okna wymienić. Podwórko wygląda, no, tak jak podwórko wiejskie pełno różnych śmieci w takim stanie. Przywieźliśmy tu my rozradowani moich rodziców. No Ojciec tak stanął na środku tego podwórka, popatrzał, mówi, ja bym tego za darmo nie wziął. Jak ja patrzę na te zdjęcia dzisiaj, to ja bym to powtórzył po nim. Tego bym dzisiaj za darmo nie wziął. Yy, w każdym razie, dzisiaj jak oglądamy te zdjęcia, to nie możemy uwierzyć w to, co nas przyciągnęło do tego domu. Hmm. Po kolei, po kolei, wszystko co tutaj się działo, wariackie zupełnie roboty, bo w listopadzie mokre roboty typu burzenie ścian, tynkowanie, to nikt normalny czegoś takiego nie robi, a myśmy to robili za ciosem i szliśmy jak burza i w ogóle nic nas nie przerażało. Byliśmy całkowicie nowi, jeśli chodzi o tematykę wiejską, musieliśmy się uczyć tego, że każdy hałas to jest nasz hałas, a nie sąsiadów, że trzeba to wszystko sprawdzić, że trzeba zobaczyć, jak tutaj to wszystko funkcjonuje. W nocy zima, chcę spuścić wodę w łazience i woda nie leci. Więc zaczynam w tych ciemnościach szukać przyczyny. Wchodzę do, tam na zapleczu domu do takiego pomieszczenia. Jest rura zimnej wody i na tej rurze jest takie zgrubienie. Po prostu tam było tak zimno, że zamarzła ta woda w tym miejscu. Rano do pracy muszę jechać. Nie pamiętam, która to była godzina, to była czarna noc. W tej nocy suszarka do włosów, rozgrzanie któregoś z zaworów, żeby zamknąć wodę, zabezpieczenie źródła zimna, bo tam było stare okno, przez które wiało i dlatego ta rura zamarzła odmrożenie tej gruszki, która na tej rurze powstała. Oczywiście okazało się, że rura pękła. Obcęgi, zaciśnięcie tego, poksipol, posmarowanie poxipolem, zabezpieczenie takim bandażem jakimś metalowym. I jaka radość, kiedy rano woda leciała z powrotem. Kroczek po kroczku robiliśmy różne rzeczy i wszystko nam sprawiało radochę. Każda najdrobniejsza rzecz. Poza tym okazało się, że każda umiejętność, którą posiedliśmy do tej pory, wszystko się tutaj przydaje. Inne zdarzenie. I znowu noc, wychodzę, bo musiałem wyjść i wracam już do łóżeczka i widzę, że tak w korytarzu tak coś tak pobłyskuje. Patrzę, ale tam się już grzeje, świeci się kabel. Autentycznie świeci no to wyłączenie prądu, no okazało się, że no muszę to zrobić. No parę dni bez prądu, ale ekipa przyjechała z, z, z energetyki, naprawili. Nie wiem, może gdybym wieczorem kawy nie wypił, to bym nie musiał wstawać. Co by się dalej stało, nie mam pojęcia, ale znowu tzw. tak zwany przypadek. Po prostu tyle rzeczy się zdarzało niesamowitych i zupełnie przez nas niezaplanowanych, że musieliśmy zobaczyć, no, jakąś ingerencję poza nami. Jak się tu sprowadziliśmy, te jakieś pierwsze dwa czy trzy, trzy lata przetrwaliśmy i potem przyszedł dość ciężki okres, trudny okres finansowy dla nas. I pamiętam, <kaj> że w jakąś tam, w jakiś piątek czy soboty przyjeżdżaliśmy tutaj. I ja mówię do, do szefa tej ekipy, która tu pracowała, że proszę pana, to jest ostatni dzień dzisiaj. Absolutnie ostatni <kaj> dzień. Ja się z panem rozliczam, bo nie mam. Mam tyle, żeby panu zapłacić za dotychczasowe prace. Zostawia pan to tak, jak jest. No, dziękuję. Za, zaproszę, poproszę o kontynuację, jak y, trochę się odbijemy. I y, pamiętam taki moment, kiedy jechałem stąd do pracy, do sklepu, do naszego sklepu. Wiedziałem o tym, że mam taką ilość paliwa, że nie wrócę do domu. Jeżeli tam chociaż stuwa nie wpadnie do kasy, to nie mam za co kupić paliwa. Było nam już tak trudno finansowo tutaj, że brakowało naprawdę paru dni, żebyśmy się stąd wynieśli i szukali, że tak powiem, szczęścia i utrzymania gdzie indziej. Ale drobna rzecz, mieliśmy wtedy dwa psy i nie było komu zostać z tymi psami. Taka drobna rzecz. I dzięki temu nie udało się nam wyjechać i nie wiem jakim cudem przetrwaliśmy ten czas, i dzisiaj już nawet nie potrafimy powiedzieć, jak on się rozwiązał, ale byliśmy blisko tego, żeby jakby stracić to miejsce, które właściwie od samego początku, od momentu, kiedy zauważyliśmy ten dom, wtedy z tego zdjęcia, jak jechaliśmy tutaj, to poczuliśmy, jak tu weszliśmy, że znaleźliśmy nasze, że to nie jest jakiś czyjś dom, tylko że to jest nasze. Ale pomimo takich doznań, takich wrażeń, takiej sytuacji, Jedno jest na 100% pewne. Nigdy przez te 20 lat nie zdarzyło się, żebyśmy mieli tego domu dosyć. Pomimo tego, co mówiłem, że to jedna awaria, druga tych awarii było więcej. Tu była taka sytuacja, że po nocnej zamieci idę na poddasze, a tam jest jakieś 5-10 cm śniegu nawiane przez szczeliny między starymi dachówkami. A to oznaczało, że jak tu się zagrzeje, to to wszystko będzie na suficie. I to było na suficie. Potem z tymi plamami na suficie walczyliśmy przez kilka kolejnych malowań. Także sytuacji było mnóstwo, ale co do tego wyboru nigdy, absolutnie nigdy nie mieliśmy najmniejszych wątpliwości. Nie było w kuchni żadnego zlewu, tylko były cegły i była deska, a na tej desce stała miska i tak przez wiele miesięcy nie było normalnej kuchni przez parę lat mieliśmy ściany w korytarzu zielone, bo takie były płyty kartonowo-gipsowe. Nie było forsy na pomalowanie tych ścian i myśmy się zupełnie do tego przyzwyczaili. Aż wreszcie przyszedł czas, że kupiliśmy jakąś zwykłą farbę i sami te ściany malowaliśmy. No to był fantastyczny krok do przodu. Potem te podłogi, które tutaj widzisz, to, są, to jest zwykła sosna, nawet tam drugi chyba sort i one przez wiele lat nie było forsy na to, żeby je cyklinować czy cokolwiek i one były brudne w taki naturalny sposób. To wierz mi, że ludzie, którzy tutaj przychodzili, zachwycali się tą podłogą, jaka ona jest naturalna i fajna, a ona była po prostu niewycyklinowana i brudna. To jest dla nas, to jest fenomen. Bo nieraz słyszymy o ludziach, którzy coś nabyli, coś zbudowali, utrudzili się i mówią, no ja już miałem tego chwilami dość, już miałem załomkę, wykończyłem się nerwowo. U nas to nie istniało. Przeciwnie. Wręcz? Wręcz przeciwnie, od samego początku, nie wiem co jest na tej ziemi, My, w tym domu kiedyś była kaplica, nie było kościoła parafialnego tutaj w okolicy, w związku z tym tutaj te pomieszczenia inaczej wyglądały, tu był ołtarz i tutaj były msze, ludzie przyjeżdżali, gromadzili się tutaj na tym, na, przed domem. I w tym pokoju byłem msze, wielu ludzi przez parę lat spotykaliśmy, którzy tu pamiętali ten dom, znali ten dom, bo przychodzili tu na jakieś lekcje religii, coś takiego. Więc ludzie tak mówili, że tutaj jest kanał do nieba wymodlony, <laughs> ale naprawdę to ile się zmieniło od momentu, kiedy myśmy się tutaj wprowadzili i to się wszystko działo, te zmiany działy się tak niepostrzeżenie, że myśmy nie czuli na sobie żadnego gwałtu, tylko tak, zmieniliśmy się my, zaczęliśmy się na przykład, pamiętam takie pierwsze nauki, to były takie, kiedy nam było ciężko, no to co ludzie często robią, skaczą sobie do oczu I jeden drugiego atakuje z nerwów, ze stresu. Nauczyliśmy się tego, że po prostu jak są takie sytuacje, no nic sami nie jesteśmy w stanie teraz już wymyślić, żadnego sposobu nie ma, no to bierzemy psy, idziemy, ubieramy się ciepło, idziemy w śnieg na spacer do lasu, żeby się od, żeby to odreagować, nie skakać sobie do oczu, bo to nic nie da. Nauczyliśmy się tego. Potem różnych, różnych rzeczy się uczyliśmy, yy, na przykład kompletnie Zmienił się krąg naszych znajomych, kompletnie, kompletnie zmieniły się nasze zainteresowania. Nauczyliśmy się przestać tracić czas na bzdury. Zobaczyliśmy na własnej skórze, odczuliśmy jak można być szczęśliwym, jak człowiek jest schapany po całodziennej pracy i usiądzie sobie na, na schodkach i y, je sobie jabłuszko, jest brudny oczywiście, je sobie jabłuszko i popija jakieś cokolwiek i to jest tak właśnie fajnie i tak lekko sobie wiaterek wieje, zobaczyliśmy jaka przyroda potrafi być piękna, że w mieście nigdy nie widzieliśmy jaka jest faza księżyca na przykład, że tutaj mamy cudowną widoczność, że nieraz są takie kapitalne krajobrazy, że to, to się nie da powiedzieć dosłownie. Jak, jak się to wszystko razem przeanalizuje, to no, no dziś ja to przynajmniej wiem, że nie dom był celem, i nasza przeprowadzka tu, i przeróbka, i zmiana tego wnętrza, ale zmiana nas. Ten dom nas zmienił, ale on był, on był środkiem. To jest. Dla mnie to jest istotne, to do mnie w tej chwili dociera, że dokonała się w nas tak niesamowita transformacja. To, o czym Ewa mówi w tej chwili że właśnie, że. Ten dom, to miejsce i ten, który nas tu sprowadził, sprowadził nas po to, żeby nas zmienić. Fajna jest historia tej dróżki. Historia tej dróżki jest taka, że tutaj było beznadziejnie po prostu. Ganek jest stary, stary drewno, myśmy to tylko pomalowali, troszeczkę to oczyściliśmy. Natomiast ta dróżka, to tutaj były takie cegły, ułomki różne i Joachim wpadł na pomysł, żeby właśnie ułożyć ją w taki sposób, no z, takim, z takim konkretnym rysunkiem, deseniem powiedzmy sobie. I wierz mi, że ludzie tutaj bardzo często się zdarzało, już teraz nie, bo większość wie, ale ludzie mówili, jaka piękna ta dróżka taka, to ona oznacza coś chyba, tak? Ktoś tak ułożył to tutaj z takim specjalnym rysunkiem, że wyście to zachowali, świetnie, że to zachowaliście, taka, taka stara dróżka. Tu, tu, się, tu się sceneria zmienia, nie? że jednak co rok roku, teraz był rok bardzo ciekawy, bo, bo było dużo wilgoci, dużo, dużo odpadów, gdzie w końcu. Yy, więc yy, aż nas zaskakiwało, jak to szybko wszystko rośnie. No to idziemy. Tutaj mamy pierwsze nasze eksperymentalne poletko ziemniaków. Ziemniaki fantastycznie się uprawia, bo właściwie jakakolwiek praca to jest tylko na początku. Bierzemy sobie ziemniaki i yy, absolutnie nie robimy czegoś takiego, że yy, tak jak nam mówiono, że trzeba w ciemnych torebkach i żeby one puściły kiełki i najlepiej jeszcze w kawałki kroić. Nie wiadomo dlaczego te ziemniaki ma się kroić na kawałki. Po prostu. Duże dorodne ziemniaki wsadzamy do ziemi sobie wiosną i one sobie kiełkują w zrębkach drewnianych, one mają ciepło i nie robię żadnych brust, rządków, czegokolwiek, tylko po prostu wtykam je w te zrębki. I potem jak przychodzi czas wybierania ziemniaczków, to podnoszę zakrzaczek, biorę te ziemniaki, które są z krzaczka najlepszy, najładniejszy, wkładam z powrotem do ziemi i on trwa tam przez jesień, przez zimę i już sobie wschodzi następnym roku sam. Ja już nie muszę nic robić. I generalnie to jest poletko kompletnie niepodlewane. Także tutaj była bardzo duża warstwa zrębków drewnianych. I przede wszystkim są cudowne, bo są czyściutkie w zasadzie. Wyciąga człowiek i tylko trochę pod wodę. One mają cieniusieńką skórkę. To jest zupełnie inna jakość. Tutaj mamy drugi fragment ogrodu. Tutaj sobie rosną kapusty, które oczywiście będę kisić. E, wszystko przerabiam co się da. E, fasolki. Teraz tutaj, e, tu jest następne poletko, które jest poletkiem drzewek owocowych. E, tak jak mówiliśmy, mieszkamy tu 20 rok, a dopiero parę lat temu te drzewka posadziliśmy i super, bo teraz wiemy, że one rosną tak jak powinny. No i tutaj też są zrębki. Posadziłam tak sobie, posiałam w domu nasionka pomidorów i one sobie tutaj rosną. Pod drzewami rosną truskawki tam, cukinie i dynie. One lubią pod drzewami. Pomidory rosną bez potwór, bo one podrosną trochę i się oprą o drzewa. I tak im tutaj jest dobrze. No i fajnie i jest ogród <śmiech> i wszystko chce rosnąć. No Prasa zawodowa w tej chwili stała się dla mnie uciążliwością. <śmiech> bo nie mogę być tu. 8 godzin w pracy plus po godzinie w tej z powrotem do jazdu. 10 to już trochę dla mnie za dużo. <grym> Budzę się rano, wiem, ja kocham moją pracę, ale już czuję yy, yy, czuję stratę, bo wiem, że tutaj, tu mnie nie będzie i nie zrobię tego, co mam w głowie, co bym chciał zrobić. A mam za sobą już ponad 42 lata pracy zawodowej w budownictwie, bez czego doszedłem do wniosku niedawno, że czas odpocząć, nie, nie odpocząć, czas z tym skończyć. I zajęcie tym, co jest pod domem, pod nosem, ogrodem, domem, przecież jest nadal mnóstwo do zrobienia, to, są, to, są, to jest takie, bym powiedział, rozdarcie, bo budownictwo zawsze od samego początku, od wczesnych lat dziecięcej na pytanie kim będę, mówiłem, że będę budował coś. I tak się stało. No, nie lubię tego stwierdzenia, tego określenia, ale zrealizowałem się zawodowo i wystarczy. Kora, tutaj idziemy. A ja kończyłam... Akademię Muzyczną. Zaczynałam ją na fortepianie głównym, ale po roku czy po dwóch zmieniłam na teorię. I w sumie grałam na fortepianie chyba 17 lat. I po studiach zostałam na uczelni i pracowałam tam przez chyba 10 lat. Takie były wtedy plany na uczelniach, że w ciągu tego czasu muszę zrobić pracę doktorską i miałam temat pracy doktorskiej, który był związany z Francją, z kompozytorem francuskim. I pojechałam do Francji na stypendium. I tam we Francji przyjrzałam się, jak wygląda taka z prawdziwego zdarzenia praca naukowa. I powiedziałam sobie prawdę, że ja się do tego nie nadaję, że tyle rzeczy mnie interesuje że nie wyobrażam sobie zamknięcia przez 2 czy trzy lata, bo tak by to w praktyce było, i pisania doktoratu. Po co? No nie dla mojej nawet satysfakcji, nie dlatego, żeby mieć DR przed nazwiskiem, tylko nasza uczelnia, tak jak większość uczelni artystycznych, była dosyć nieduża i pilnie trzeba było osób z tytułami, odpowiednio utytułowanych, żeby te osoby mogły pełnić funkcję na wydziale. A to kierownik katedry, a to dziekan. I wiedziałam, że ja tego kompletnie nie chcę. Ale tam, będąc we Francji, miałam czas i spokój na to, żeby sobie to przemyśleć i w głowie ułożyć. W związku z tym minęło jeszcze chyba od mojego powrotu jakieś dwa lata. I w końcu zrezygnowałam z tej pracy, wiedząc, że tam nie chcę być ale nie wiedziałam, co będę robić dalej. I potem robiłam różne dziwne rzeczy, na przykład przez jakiś krótki czas robiłam swetry na maszynie dziewiarskiej. E, na przykład byłam w firmie handlowej tłumaczem od francuskiego i angielskiego przez jakiś czas. I potem jakoś tak się porobiło, że już potem blisko było chyba to, jak tutaj się przeprowadziliśmy, a tutaj Mieliśmy właśnie sklep e, związany z szeroko pojętą dekoracją i już też dzisiaj dziękujemy Panu Bogu, że w tym nie działamy. Tak w przypadku Ewy, jak i moim, decyzja o porzuceniu uczelni to była decyzja stosunkowo, ja nie powiem, że spontaniczna, to na pewno nie. Ale stosunkowo szybka. Bezbocno. I bezbolesna. To nie było zastanawianie się przez całe lata rzucić, nie rzucić, a co będę robił. Dobrze się czułem, jako nauczyciel akademicki, dobrze się czułem, że samo zrobienie pracy doktorskiej sprawiało mi bardzo wiele przyjemności, satysfakcji. No ale nagle zobaczyłem, jak już to, to wszystko miałem za sobą. Że właściwie nie widzę bardzo jakiejś perspektywy. Siedzieć na uczelni. Stwierdziłem, że nie, ja spróbuję inną drogą. Jeszcze znajomy mnie namówił na, na rzemiosło wtedy. Rzemiosłem parałem się niecały rok. Jezu. Oboje zaczęliśmy szukać innych rozwiązań. I te rozwiązania zostały nam znowu podsunięte. No, no wtedy to handel, ja wróciłem do zawodu, ale już do projektowania, do jakichś usług budowlanych, ekspertyzowych. I jakoś dalej, z powrotem rozkręcaliśmy nasze życie, i nie było pustki. O, przede wszystkim, może dlatego, że nie były to wydumane decyzje, tylko y, jakby zostaliśmy pokierowani, zostaliśmy nakierowani na takie, a nie inne rozwiązania. Tak my to odbieramy i jesteśmy o tym w pełni przekonani, że, że, że y, to się stało jakby poza nami, no, a potem jak się tu to... znaleźliśmy, no to to już to jest ta, cała ta dalsza historia, którą Ewa opowiadała. Nie? Fajne jest też to, że myśmy się tutaj nauczyli, to trwało troszeczkę, żeby się przestać przejmować pieniędzmi na zapas albo na przykład coś odkładać albo na przykład gdzieś się korzystnie ubezpieczać. W ogóle w taki sposób nie myślimy kompletnie. Raczej liczymy na własne ręce i na to, że mamy, mamy kogoś, kto się troszczy. I że skoro tutaj się znaleźliśmy w taki właśnie sposób, to nie zginiemy. No tak, tak właśnie sobie żyjemy. I, i z, tego chcemy, z tego chcemy zrobić w przyszłości, jeżeli tak się uda, zrobić pożytek jakiś, skoro zostało nam to dane. Zostaliśmy tu sprowadzeni, to wiemy, że nie tylko i wyłącznie po to, żebyśmy y, tylko i wyłącznie my z tego czerpali korzyści, ale żeby się tym dzielić. Taki, taki, taki jest cel, tak to odbieramy. Kiedyś taka znajoma tutaj przyjechała pierwszy raz, to naprawdę y, ona po, po otwarciu furtki się po prostu rozpłakała. To było wiosną, kiedy wszystkie drzewa owocowe kwitły tutaj, był cudowny y, krajobraz. Także widzimy, jak, jak to też, to miejsce działa na innych ludzi i mamy od dawna takie przeświadczenie, że my sobie tutaj mieszkamy we dwójkę, ale że ten dom y, jest po to, żebyśmy się nim, ten dom i to miejsce w ogóle, żebyśmy się dzielili z innymi. No i jeszcze taka rzecz, y, wartość dodana, że jak człowiek nie wie, jak kolory mieszać, jakby nie wiedział czasem, to wystarczy tak jesienią na przykład wyjść do lasu i zobaczyć jakie kolory tutaj są. Jakie przymarznięte liście granatowe z zielonymi, szarymi mchami i różnymi innymi. Także no, jak kolorowy można się inspirować. Być zielony las. Ile jest odcieni mhm. zieleni? To są niesamowite doznania. Mamy do czynienia z lisami, zającami, dzikami, żurawiami. Sarnami, jak jest rykowisko, to nie musimy nawet nigdzie wychodzić, tylko wystarczy, że się stanie na tarasie albo otworzy drzwi na taras i słychać rykowisko. No. Gniazdo dzikich pszczół widziałeś? Gniazdo, co tu zrobiły? Siedzibę. Te pszczoły są chyba prawie od samego początku. Nigdy nie zwracałem na nie specjalnie uwagi, dop dopóki mi któraś nie urządliła i wtedy e, postawiłem im ultimatum. Albo mi dajecie spokój i ja wam daję spokój, albo pomniewamy się na siebie. E, w każdym razie no, nie przeszkadzają nam. No, są między, najprawdopodobniej mają gniazdo między tym wypełnieniem okna a szczeliną, która tam jest, bo, bo tutaj są ściany podwójne. Więc e, bezpieczne miejsce sobie zrobiły, bo ciekawa rzecz się dzieje wieczorem, zawsze, teraz niedawno to właściwie zauważyłem. One ten wlot oklejają sobą. One jedna na drugiej siada i takie, taka, taka kopułka się tworzy. I tylko raz po raz, któraś robi jakby rundę kontrolną i wraca na swoje miejsce. Jak zobaczyliśmy, że one tu się lokują, to właściwie mieliśmy taką myśl, że dzikie pszczoły, że tutaj nam krzywdę mogą zrobić, bo to jest zaraz przy oknie łazienkowym. Ale niesamowita jest taka historia, że one nigdy nam nie wlatują, nawet jak jest okno, łazience otwarte, a one, się, one są tam umiejscowione zaraz przy tym oknie. Nigdy nam nie wlatują, nigdy nam nie robią żadnej krzywdy, nigdy nas żadna nie urządliła. Ach, ciebie może nie nigdy. I y, mieliśmy taką myśl na początku, że jakoś trzeba by się ich pozbyć albo je przenieść do kogoś gdzieś może, ale niech, niech będą, niech będą, nic im nie robimy, one nam nic nie robią i niech będą, bo y, no teraz jest taki czas, że pszczoły giną. Zresztą wczoraj na stole jedną martwą pszczołę znalazłam, tak bez powodu. Więc trzeba szanować pszczoły teraz, bo y, różnie tutaj bywa. Także. Chcemy to tak zostawić na razie ze spokojem i dobra. jajka, miód i sery, i chlebuś. Zjemy sobie na dworze? Może tam zjemy? Pod wiatą, którą Joachim własnoręcznie robił, i która była jak cud. Teściowa ostatnio kiedyś, tak, ona jak przyjeżdża tutaj, to ona bardzo, przywozimy ją, teściowa ma 90 lat i no rzeczywiście ona tak przyjeżdża i mówi, jak się tak tutaj rozsiądzie i, i, i zostanie obsłużona, to mówi, no przecież tutaj jest jak w raju, ale jednocześnie pod koniec takiej rozmowy potrafi się zapytać, no ale to co, to sprzedacie to chyba kiedyś y, y, w końcu, tak, czy... Ja mówię, no nie, no, będziemy tutaj zawsze już mieszkać. <głosy> Babci się nie może pomieścić w głowie, że my nie wrócimy do miasta. No nie wrócimy.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 reklamie. Poranek w Polskim Radio 24. Wita Państwa, Sylwia Sułkowska. Poniedziałek Wielkanocny to czas, kiedy wciąż brzmi w nas radość ze zmartwychwstania. Z tej prawdy, że życie może zwyciężyć śmierć a nadzieja rodzi się nawet tam, gdzie wydaje się, że wszystko zostało już stracone. Ta wielkanocna perspektywa dotyczy nie tylko wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat, ale także bardzo konkretnych historii ludzi żyjących dziś. Historii tych, którzy doświadczyli upadku, znaleźli się w miejscach zamkniętych dosłownie i w przenośni, a mimo to próbują zacząć od nowa. Jednym z takich miejsc są studia prowadzone przez Katolicki Uniwersytet Lubelski dla osób odbywających karę pozbawienia wolności. Edukacja staje się tam nie tylko zdobywaniem wiedzy, ale także drogą do odzyskania nadziei i budowania nowego życia. I o tej niezwykłej inicjatywie i o tym, czy człowiek naprawdę może zmartwychwstać do życia po doświadczeniu upadku, Porozmawiam z księdzem doktorem habilitowanym Mirosławem Brzezińskim, profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierownikiem Katedry Nauk o Rodzinie na Wydziale Teologii, prodziekanem do spraw studenckich, który od początku jest zaangażowany w projekt edukacji w warunkach więziennych. Szczęść Boże, witam serdecznie. Boże, Witam Panią Redaktor, witam Państwa. Katolicki Uniwersytet Lubelski jest miejscem formacji intelektualnej i duchowej. Skąd zrodził się pomysł, aby umożliwić studiowanie także osobom odbywającym karę pozbawienia wolności? Pomysł zrodził się w głowie obecnego rektora, księdza profesora Mirosława Kalinowskiego, który wówczas, 13 lat temu, kiedy rozpoczynaliśmy ten projekt, był dziekanem Wydziału Teologii i wpadł na taki, okazuje się, bardzo dobry pomysł, aby Wydział Teologii prowadził studia nie tylko dla osób, które są na wolności, ale także, żeby wszedł w, taki, w taką możliwość pomocy osobom, które odbywają karę pozbawienia wolności. Pierwszy raz, kiedy rozpoczęliśmy, było to 13 lat temu, wówczas mieliśmy ponad 36 osób, które się zgłosiły, byli to sami mężczyźni. I rozpoczęliśmy edukację, ale również pewnego rodzaju, można by tak powiedzieć, formację tychże osób na kierunku praca socjalna z takim profilem streetworkingu. Podjęliśmy tę pracę między innymi dlatego, że większość tych osób gdzieś żyła na ulicy, miała dobry kontakt z osobami, więc widzieliśmy taką możliwość ich ponownego wejścia, ale już nie w perspektywie powrotu do życia niezgodnego z prawem, tak to określę, ale pomocy tym osobom, zwłaszcza osobom młodym, które żyły w takich środowiskach trudnych, z których łatwo by było im wejść również na tę drogę konfliktu z prawem, a więc konsekwencją tego jest umieszczenie w zakładach odosobnienia, w zakładach karnych. Chcieliśmy tego uniknąć, tak? Więc to była taka propozycja dla osadzonych najpierw w areszcie śledczym w Lublinie, no a z czasem okazało się, że Chętnych jest wielu w innych zakładach karnych i stąd jeśli spełniają warunki zarówno te dotyczące studiowania, jak i też dotyczące możliwości przeniesienia ich do aresztu śledczego w Lublinie, są tutaj wprowadzani, ponieważ zajęcia są prowadzone w trybie stacjonarnym. Wracając jeszcze do początku, jak środowisko akademickie wykładowcy i studenci przyjęło na początku tę inicjatywę? Rzeczywiście było wiele trudności, ponieważ to jest pewien projekt, który jest swego rodzaju ewenementem, nie tylko w Polsce, ale również poza granicami, kiedy prowadzi się studia wyższe dla osób, które odbywają karę pozbawienia wolności. Dlatego takie spojrzenie było różne. Z jednej strony było bardzo pozytywne, tak? bo dawało, dawało szansę i wiele osób widziało to, że jest to szansa dla osób, które są pozbawione wolności do odbudowania przede wszystkim siebie. Bo tak jak pani we wstępie powiedziała, nie chodzi tylko o przekazanie wiedzy, chociaż to też jest bardzo ważne, ale przede wszystkim o to, żeby w jakiś sposób odnaleźli to, co gdzieś tam po drodze zatracili, a mianowicie sens swojego człowieczeństwa, ale też była to i nadal jest, tak jak wynika z rozmów ze studentami osadzonymi, jest to taka bardzo dobra droga do odbudowania relacji rodzinnych bo te niestety bardzo często ulegają gdzieś tam zagubieniu, a to jest droga, która prowadzi do odbudowania, ponieważ odbywając karę pozbawienia wolności pokazują te osoby, że są w stanie zrobić coś nie tylko dla siebie, ale także i dla innych. Czy studenci odbywający karę pozbawienia wolności różnią się w podejściu do nauki od studentów studiujących na wolności na przykład motywacją czy dyscypliną? Motywacją na pewno, ponieważ są to zwykle osoby już bardziej dojrzałe, najmłodsze ze studentów, bodajże jest w wieku około dwudziestu kilku, trzydziestu lat, więc i są starsi. Także motywacja, ich podejście, ale też takie pragnienie zdobycia wiedzy jest dużo bardziej powiedziałbym dojrzałe. Jeśli chodzi o samą pracę z osadzonymi, większość prowadzących ja również bardzo dobrze patrzymy na ich podejście. Nawet starają się o jak najlepsze oceny, o to, żeby ta średnia wyglądała dobrze. Dużo łatwiej powiedziałbym pracuje się z nimi na takich zajęciach jak ćwiczenia czy konwersatoria są bardziej otwarci, mają też większe doświadczenie życiowe w różnych obszarach niż studenci, którzy przychodzą bezpośrednio po maturze. Pracuje się z tymi grupami dosyć dobrze. Czy zdarza się, że dla niektórych ze studentów osadzonych studia są pierwszym doświadczeniem, że ktoś w nich naprawdę uwierzył? Tak, są takie sytuacje. Zresztą e, oni chętnie sami o tym mówią, jeśli doświadczają właśnie czegoś takiego, że e, są w zasadzie po raz pierwszy traktowani z należnym człowiekowi szacunkiem, czy też tak jak powinien być traktowany każdy człowiek, niezależnie od tego, czy wkroczył na drogę konfliktu z prawem, czy też e, nie. Myślę, że te treści, które są im przedstawiane, e, zwłaszcza na przedmiotach związanych czy z filozofią, czy z antropologią, czy również z teologią, gdzie jest mowa o godności człowieka, że oni zaczynają siebie postrzegać również właśnie jako ludzi, którzy mają prawo do tego, żeby być szanowani, żeby traktować ich po prostu tak jak każdego człowieka żeby ten konflikt z prawem, który mają, nie przesądzał o ich wartości, tak, bo w wielu wypadkach myślę, że są to wartościowe osoby, tylko gdzieś na drodze swojego życia niestety się zagubiły, weszli w konflikt z prawem, no i niestety, ja im często powtarzam, no, że muszą mieć świadomość tego, że nie są tam zaproszeni, ale że odbywają karę, ponieważ postąpili tak czy inaczej. Czy dla księdza profesora, ale także dla innych profesorów prowadzenie zajęć w areszcie jest doświadczeniem, które zmienia także sposób patrzenia na studenta i na to właśnie jak bardzo może się człowiek zmienić? Powiem tak, no, ja jestem od samego początku zaangażowany w ten projekt jako wykładowca. Na pewno nie jest to takie miejsce, do którego chętnie się wraca, chociaż no, wiadomo, że mamy zajęcia co tydzień, ale widać, że ta praca, którą wkładamy, czy też ten trud, który wkładamy w to, żeby tam być, żeby z nimi być, dla nich być, przynosi jakieś owoce, widać taką ich wewnętrzną przemianę z jednej strony, a z drugiej warto też myślę w tym momencie wspomnieć też z inicjatywy księdza rektora, księdza profesora Mirosława Kalinowskiego. Dwa lata temu mieliśmy spotkanie z naszymi absolwentami, którzy zakończyli karę pozbawienia wolności, są już na wolności, wrócili do normalnego życia, wrócili do życia w społeczeństwie, z tych, którzy skończyli studia i opuścili areszt śledczy w Lublinie, w większości odnaleźli się w, w życiu społecznym na nowo, w nowej rzeczywistości pracują, pozakładali rodziny, czy niektórzy wrócili do swoich rodzin i naprawdę widać, że zresztą jak sami mówią, widać, że ten czas, który był czasem studiowania, rzeczywiście pomógł im inaczej spojrzeć i na siebie i na swoje relacje rodzinne i na swoje relacje społeczne i na to, że jednak warto być dobrym i nie wchodzić w konflikt z prawem. To wielokrotnie padło, że możliwość studiowania, rozwijania myślenia, zdobywania wiedzy mhm. no, no jest takim konkretem, jeżeli chodzi o zmianę. Bardzo pomaga w tej zmianie. Mhm. Co w tej drodze zmiany jest najtrudniejsze dla osób odbywających karę? Zmierzenie się z własną przeszłością? Cierpliwość czy wiara w siebie? Myślę, że dla wielu z nich to takie pierwsze zetknięcie się z treściami, które są im przekazywane, ponieważ są to studia na kierunku nauki o rodzinie, a więc podstawą jest przede wszystkim wymiar antropologiczny, wymiar ludzki, spojrzenie na człowieka na jego relacje z innymi ludźmi, ale też w odniesieniu do Boga, Stwórcy, poszukiwanie czy odnajdywanie, odkrywanie w sobie przez nich tego Bożego obrazu, który jest w każdym człowieku. I myślę, że to jest jednym z takich kluczowych elementów, które im pozwala trochę inaczej spojrzeć na siebie. tak? Nie tylko z perspektywy człowieka osadzonego, ale również z perspektywy przede wszystkim człowieka jako takiego to myślę, że jest taki jeden z pierwszych elementów, który sprawia, że zaczynają patrzeć na siebie inaczej, ale też zetknięcie się z wykładowcami, tak z ludźmi, którzy są w jakiś sposób już ukształtowani nie tylko od strony intelektualnej, ale też od strony takiej czysto ludzkiej. Myślę, że daje im możliwość zobaczenia, że można inaczej, że można być traktowanym w sposób, który odpowiada naturze człowieka z szacunkiem, Niezależnie od tego, czy ktoś jest w murach więziennych, czy ktoś jest poza tymi murami. Studia pomagają odzyskać poczucie godności i sprawczości w życiu. A czy zdarzają się momenty zwątpienia, tak jak ksiądz profesor ta obserwuje, takie chwile, że ktoś myśli, że ten wysiłek nie ma sensu? zdarza się tak z różnych przyczyn, chociaż trudno mi jest o nich mówić, że są pojedyncze przypadki, że ci, którzy się zakwalifikowali, czy zostali zakwalifikowani na studia, otrzymali tę szansę, żeby w czasie odbywania kary pozbawienia wolności także studiować. Rezygnują w trakcie, zwykle nie podają jakichś przyczyn. Są to jednostkowe przypadki, ale czasem się tak zdarza. Być może to zetknięcie się też z wiedzą o sobie sprawia, że gdzieś nie znajdują się w tej przestrzeni dobra, tak bym to określił, w tej przestrzeni wiedzy i niestety rezygnują. Czasem jest to związane z koniecznością przeniesienia któregoś ze studentów do innego zakładu karnego, ale to już są wewnętrzne sprawy na płaszczyźnie władz więziennych. To już 13 lat tych doświadczeń. Czy zapadły księdzu profesorowi jakieś y, takie szczególne historie? Może jakaś, nie wiem, osoba przeżyła jakąś głęboką przemianę albo właśnie ten czas y, bycia w więzieniu, możliwość studiowania rzeczywiście y, jakoś dały takie ogromne perspektywy. Czy tutaj mógłby ksiądz się podzielić jakimś takim doświadczeniem czy taką historią, która myślę, że też mogłaby być taka inspirująca, motywująca i pokazująca to dobro, które się tam dzieje. Tak, takie historie są, natomiast one gdzieś tam zostają w takich relacjach już wewnętrznych. Mamy też grupę kobiet, która ostatnio właśnie opowiadała jako młoda dziewczyna, która pochodzi z rodziny wierzącej, katolickiej, ale środowisko sprawiło, że w latach dorastania tej młodzieńczości zagubiła zupełnie Pana Boga swoje doświadczenia religijne, natomiast tutaj właśnie spotkanie też, tak jak mówiłem, na pierwszym roku, gdzie są te podstawy antropologiczne stworzenia człowieka, czy teologiczne, filozoficzne spojrzenie na człowieka z perspektywy wiary, z perspektywy stworzenia przez Pana Boga. Gdzieś tam sprawia, że powróciła ona do tego, co było kiedyś, co było dla niej, jak sama mówi, wartością, bo... W latach dzieciństwa, czy w pierwszych latach młodości wspominała, że Pan Bóg był dla niej naprawdę osobą bardzo ważną i życie religijne było dla niej ważną przestrzenią w ogóle jej dorastania, jej życia. Potem gdzieś to zagubiła i studia, zetknięcie się ponownie z takim ludzkim też spojrzeniem naszych prowadzących, ale z treściami mówiącymi o Panu Bogu i o człowieku sprawiły, że do tego wróciła, czyli wróciła na drogę wiary i praktyk religijnych dla niektórych studentów, którzy właśnie studiowali w areszcie. Studia stają się początkiem zupełnie nowej drogi życiowej. Wspomniał ksiądz już o tym w czasie naszej rozmowy. Proszę mi powiedzieć, no właśnie też o tym, jak oni się odnajdują i już konkretnie jak wykorzystują właśnie potem po powrocie tą swoją wiedzę i to swoje doświadczenie też życiowe, które myślę, że ich wiele nauczyło. Tutaj też taki może znalazłby się przykład, który warto hmm. przytoczyć. Wrócę do tego spotkania, które mieliśmy z naszymi absolwentami, którzy wyszli na wolność. Tu przywołam jednego z nich, który aktualnie mieszka i żyje w Krakowie i w okolicach, o tak. który po wyjściu nie tylko, że odnalazł siebie, znalazł dla siebie pracę, prowadzi chyba z tego, co dobrze pamiętam, jakąś taką małą firmę, ale też, że to jego doświadczenie pobytu w zakładzie karnym Konfliktu z prawem, to jego doświadczenie również studiowania, innego spojrzenia na człowieka sprawiło, że jest aktywny również w tej przestrzeni, nazwijmy to, pomocy osobom które wychodzą na wolność po odbyciu kary pozbawienia wolności. Bo często, zwłaszcza jeśli ta kara jest dłuższa, wychodzą w zupełnie nowy świat i muszą uczyć się zupełnie nowego sposobu funkcjonowania w tym świecie. Począwszy od takich spraw administracyjnych, bankowych, ubezpieczeń, pracy itd. itd. Więc zrobienie, pomocy w tym pierwszym okresie, jak sami mówili, jak on też mówił, tak po tym wyjściu otrzymał pomocną dłoń i dzięki temu również podjął taką decyzję, że jeśli będzie wiedział, że ktoś w jego okolicy właśnie wraca, do życia w społeczeństwie, po odbyciu kary pozbawienia wolności, to będzie tym, który będzie dawał im pomocną dłoń, ponieważ warto jest to zrobić, sam tego doświadczył i widzi, że taka potrzeba rzeczywiście jest. I myślę, że to jest takim dobrym efektem również tego czasu odbywania kary i czasu studiowania w tym okresie że też patrzą, czy zmienia się ich mentalność, czy podejście do swoich współtowarzyszy, z którymi odbywają karę pozbawienia wolności. Także widzą, że to jest inny świat, wychodząc poza mury często jest potrzebna taka pomoc, w poruszaniu się po świecie, w załatwieniu najdrobniejszych spraw, chociażby kupienia elektronicznie biletu na komunikację miejską, to są sprawy, które naprawdę po wielu latach, jak się wychodzi, nie ma się za bardzo orientacji, więc taka pomoc jest potrzebna, a jeśli efektem studiów jest chociażby taka postawa, że pomagają innym, to myślę, że to już jest pewnego rodzaju sukces. A warto też dodać, co bardzo często podkreśla ksiądz rektor, mianowicie, że z tych, którzy odbyli studia, ukończyli studia, wyszli na wolność. Dzisiaj mamy po tych kilkunastu już latach ponad pięćdziesiątkę, sześćdziesiątkę absolwentów. Z tego, co do nas dochodzą informacje, to tylko chyba dwóch czy trzech ponownie skonfliktowało się z prawem. Pozostali natomiast żyją i cieszą się swoją wolnością, ale też nie sprawiają nikomu w tym szeroko pojętemu społeczeństwu żadnych problemów. Z tego co ksiądz profesor mówi, no to jasno wynika, że z bardzo trudnej przeszłości może narodzić się nowe życie. Patrząc też w perspektywie tych świąt, które teraz przeżywamy, świąt radosnych, świąty zmartwychwstania, dla niektórych studentów jest to rzeczywiście doświadczenie takiego swoistego zmartwychwstania do życia. Na pewno tak. Myślę, że warto tutaj też wskazać, co także im proponujemy, pokazanie ze strony. No, Katolicki Uniwersytet Lubelski jest uczelnią katolicką, tak, więc przyjmuje pewną hierarchię wartości, ale też. Ja również mam z nimi zajęcia i często wracam w swoich treściach także do tego, co o sytuacji osób odbywających karę pozbawienia wolności mówił na spotkaniach, czy chociażby Jan Paweł II podczas swoich pielgrzymek do Polski, między innymi do dużego zakładu karnego w Polsku, ale między innymi również w spotkaniu z Aliakczą, z człowiekiem, który chciał pozbawić go życia. Wielokrotnie, chociażby przy okazji jubileuszowego roku 2000, Jan Paweł II spotykał się kilkukrotnie w rzymskich więzieniach z osadzonymi. W sposób szczególny też papież Franciszek pokazywał poprzez swoją obecność w różnych zakładach karnych, nie tylko we Włoszech, w Rzymie, ale też w Stanach Zjednoczonych czy w Meksyku podczas swoich pielgrzymek, że... Oni też potrzebują, te osoby, które odbywają karę pozbawienia wolności, potrzebują też takiego doświadczenia Bożego Miłosierdzia i jednocześnie spojrzenia na siebie właśnie w perspektywie zmartwychwstania, że można z grzechu, który się popełniło, można zmartwychwstać, można zmienić swoje życie, można powrócić do tego, co było i jest zamysłem Boga względem człowieka, więc do tego, żeby człowiek po prostu był dobry, bo takim został stworzony, żeby swoim postępowaniem także w murach zakładu karnego pokazywał, że można i że warto być człowiekiem, że warto powstawać z grzechu, warto odrzucać grzech i szanować przede wszystkim siebie, ale także drugiego człowieka. Wielkanos przypomina nam, że historia człowieka nigdy nie jest zamknięta raz na zawsze. Nawet tam, gdzie pojawia się doświadczenie błędu, upadku czy życiowego grobu, może rozpocząć się nowy rozdział. Historie osób, które podjęły studia w czasie odbywania kary pokazują, że zmiana jest możliwa, że człowiek może odzyskać nadzieję, poczucie godności, odwagę, by budować swoją przyszłość na nowo. To nieraz wybrzmiewało z naszej rozmowy i ze słów księdza profesora. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, a przy Przypomnę, że moim gościem był ksiądz doktor habilitowany Mirosław Brzeziński, profesor katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierownik katedry nauk o Rodzinie na Wydziale Teologii, prodziekan do spraw studenckich, który od początku jest zaangażowany w projekt edukacji w warunkach więziennych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie, szczęść Boże i życzę błogosławionych świat z Pańskiego. Ja się do tych życzeń jak najbardziej przyłączam za wspólnie spędzony czas. Dziękuję. Sylwia Słułkowska.